Jest druga, tu program pierwszy polskiego radia. Aktualność jedynki Ewa Mierzajewska. 57-latek zatrzymany po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Wczoraj usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, prokurator Bartosz Kilian podejrzany zapoznaje się z zebranymi materiałami razem ze swoim obrońcą. W dalszej kolejności prokurator podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych. W tej chwili 58 latek stoi pod zarzutem spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Łukasz Litewka zginął w skutek wypadku drogowego w czwartek podczas jazdy rowerem. Wjechał w niego samochód. Poseł Nowej Lewicy był znany ze swojej działalności charytatywnej. Miał 36 lat. Są pierwsze zawiadomienia do prokuratury, także od Wrocławian poszkodowanych w aferze zonda krypto. Zgłoszenia są przekazywane do śledczych z prokuratury w Katowicach, bo to ona prowadzi śledztwo w tej sprawie.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 Z Wrocławia, mówiła Beata Makowska. Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych z pewnością zainteresuje Rosję, uważa Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki. W procedury w sprawie ujawnienia dokumentu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów Jacek Czarnecki podkreślił, że jeśli do tego dojdzie, to raport w połączeniu z aneksem z pewnością zostanie starannie przeanalizowany przez Rosję. Na pewno Rosjanie będą badali tam każde słowo, każdy kontekst tego raportu, bo oni na podstawie takich okruchów po prostu, tak jak archeolog albo historyk sztuki rekonstruuje jakąś wazę, czyli raport z aneksem, one stanowią pewną całość. Tam są jakieś fakty, więc te fakty będą wydłubywane. Nawet jeśli to są zdania pojedyncze albo nawet pół zdania, ponieważ to się wszystko opiera na najtajniejszych dokumentach polskich służb. Raport Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza o OSI opublikowano w 2007 roku. Zarzucono tej służbie działającej w latach 1991-2006 innymi brak rozliczeń z lat PRL, szpiegostwo na rzecz Rosji udział w aferze FOSIN oraz nielegalny handel bronią. Wszczęte po raporcie śledztwa w większości umorzono. Dziś na konwencji gospodarczej PiSu w Warszawie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek wystąpią na jednej scenie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Myśląc Polska Alternatywa 2.0 Gospodarka i Finanse. Konwencja rozpocznie się o 10.30 wystąpieniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przewidziana jest też dyskusja o dwóch panelach tematycznych. Pierwszy będzie poświęcony rozwojowi polskiej gospodarki, a drugi finansom publicznym. To są aktualności jedynki. A w nich amerykańskie obywatelstwo za milion dolarów. Administracja Donalda Trumpa dotychczas zatwierdziła tylko jedną wizę imigracyjną typu Złota Karta. To jeden ze sztandarowych programów amerykańskiego prezydenta. Po zapłaceniu miliona dolarów można otrzymać stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto w grudniu, a informacje na ten temat przekazał Departament Handlu. Program wizowy jest dostępny dla cudzoziemców, którzy chcą wpłacić darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ogłosił ten program w zeszłym roku, promując go jako przyspieszoną ścieżkę umożliwiającą zamożnym cudzoziemcom uzyskanie legalnego pobytu, a także jako sposób na zasilenie dochodów budżetu państwa. Na rządowych stronach można znaleźć informacje, że cały proces da się zrealizować w rekordowo krótkim czasie. Osoby ubiegające się o wizę wnoszą opłatę manipulacyjną w wysokości 15 tysięcy dolarów na rzecz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to kwota dodatkowa, niezależna od darowizny wysokości 1 miliona dolarów. Z majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sobota raczej pochmurna, najwięcej słońca w południowej i centralnej części kraju. W północnych województwach po południu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 10-12 stopni na wybrzeżu i Kaszubach, około 17 w centrum do 20, a nawet 21 stopni Celsjusza na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach w północnej części kraju do 70 km na godzinę, a nad morzem i na Kaszubach w porywach przejściowo do 95 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe się 994 hektopaskale. Już spada i będzie spadało. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Wtórka programu. Seldo. Magazyn gospodarczy.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 To wydaje się być całkiem słuszna droga, choć nie ukrywam, że my mamy ogromny kłopot z wizerunkiem na zewnątrz. W zeszłym roku, kiedy prowadząc działania pod hasłem "Kampus GZM, gdzie zachęcaliśmy młodych ludzi, maturzystów, jeżdżąc po uniwersytetach, uczelniach, technicznych również w Polsce, z dużą premedytacją pytałem tych młodych ludzi, z czym Wam się kojarzy Śląsk, Zagłębie, ten rejon Polski o, to są kopalnie i to jest bardzo brudne miejsce, nic fajnego. Pewnie jeszcze trochę czasu musi upłynąć, ale to nie zmienia faktu, że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 szyjtów, ale trzeba pamiętać, że szyici też znajdują się przykład w armii. Armia jest dominowana przez chrześcijan, ale są tam również są tam również szyici. I teraz nie da się zrobić tak, żeby zlikwidować ten Hezbollah, nie zastępując go jakimś, jakimś ośrodkiem, który będzie wokół, sobie, wokół siebie jednoczył tych szyitów. W związku z tym, że Hezbollah jest tam najsilniejszy,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 A po drugie to jest taka kwestia, że Iran akurat może z twarzą wycofać się i zregnować z tego programu atomowego, ponieważ on oficjalnie mówi, że nie chce zdobyć broni atomowej.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 bardziej twardą głową, która mówi, że trzeba skupić się na bezpieczeństwie, a bezpieczeństwo polega nie na tym, że budujemy relacje z Amerykanami, tylko właśnie, że unikamy ich relacji, bo oni będą chcieli nas zdominować. Więc to jest aktualny problem. No jak co piątek mamy z mediów zachodnich pozytywne informacje mhm. w kontekście możliwych rozmów. Tak.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 na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 z polskim wywiadem, wiedząc, że może znowu przyjść jakiś Macierewicz, Sęckiewicz albo jeszcze jakiś inny szkodnik i po prostu wszystko jawnie i wysadzi w powietrze. No to skoro więc... na arenie międzynarodowej przynieść to może tylko szkody, to może na ten rynek wewnętrzny jest obliczony i na korzyści w no, wewnętrznej rozgrywce politycznej. No, to jest jedyna sensowna odpowiedź. No, przypuszczam, że kwestia zonda krypto jest tak bolesna dla otoczenia prezydenta i dla PiSu, że no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 Kwoty, jakie wchodzą w grę, są też gigantyczne. Bezczelność sprawców, bezczelność pomagierów sprawców, tak, ludzi zaangażowanych w ten proceder. No, chciałem przypomnieć na przykład wczorajszą konferencję szefa PKO-lu, który. Wczoraj, no, nie konferencji, tylko wywiad mhm. w konkurencji, który mówi, że on jest ofiarą właściwie ząda No A Dzisiaj mamy tam... oświadczenie związków sportowych, które którzy to przedstawiciele tych związków wzywają prezesa Piesiewicza do natychmiastowej dymisji. No ale nie ma innego wyjścia. Ja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 Tak będzie ze Zbigniewem Boguckim. Ach, nie wiemy tego. No, polityka jest zmienna. Ta rywalizacja tych urzędników i też pytanie o to, jaki mają wpływ na, na szefa, na, na prezydenta Karola Nawrockiego. No, czyli pytanie, czy na prezydenta można mieć wpływ. Jak na razie nie, nie doradzają mu mądrze. Wpakowują go z miny na minę. Normalizacja KPK, atak a w najbliższego serca u prezydenta środowiska kibiców e, miał miejsce potem wetowanie sejfu, wetowanie kryptowalut, wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma mm, Donalda Trumpa na sali, a, a miał być no...